ponieważ na konsolowcu już zdążyły się pojawić jakieś dziwne spekulacje, jakoby po prostu konferencja Sony nie była warta nagrywania shortcast, to teraz to prostujemy na cztery litery, co po niekurze. że naprawdę... Nie była warta. No, ja, ja bym akurat tutaj był Znaczy, nie, nie zgadzam się z tego po prostu, prawdę mówiąc, no, no to mniejsza o to. Ja siedzieliśmy no, siedzieliśmy do czwartej, sytuacja tak. była taka, że Tomasz w którymś momencie powiedział, że idzie spać, bo mięczak tak, jest. Ja się nudziłem straszliwie na tej konferencji, powiedziałem, nie wytrzymuję dalej, idę spać. Aha, aha tak. się grzecznie. Dalej przeprosiłem na Facebooku także. Tak, i właśnie tylko ja z Konradem zostaliśmy, jeszcze nie wiem, czy ty Konradzie doczekałeś w końcu, tak, do końca, czy... Do, do końca, tak, tak, do końca oglądałem nos z obo obowiązku profesjonalnego. No dobra, ale to, to możemy już przejść do tego i właśnie jesteśmy, już jest dzień następny, nie mamy syndromu dnia następnego, przynajmniej większość z nas. Jest nas teraz czwórka i właśnie w tym składzie będziemy komentowali to, co się wczoraj wydarzyło na, na, na konferencji Sony. Jest Konrad, jak słyszeliście, we you, we you, we you. No nie spojluj tak perfidnie. to są, Sonę mówimy teraz. Policja nadjeżdża. Wita, wita, wita. Tak, Jezus Maria, tak jesteś Tomasz. Tak jestem. Z jest, jest wielkim spoilerem, jeżeli nie widzieliście, już tak już pewnie wiecie. I, I poza tym wszystkim jest jeszcze Robert. Witam, witam. Tak. <laughs> I co, i tak, tak naprawdę możemy od razu przejść do tego, co tam było na tej wspaniałej konferencji Sony. Oczywiście zaczęło się, zaczęło się od tego, że przywalili z grubej rury, bo zaczęło się ten czarty 3. No, gameplay taki ciekawy, syty. No, Wygląda że, że, że mogli trochę lepszy moment wy, wybrać, ale ja się nie znam na tej serii za bardzo, więc... Nie, jak na mój gust właśnie to, co wczoraj pokazali, to, poka to, to, to, to taka dobra demonstracja w miarę tego co Uncharted 3 jakby nam zaprezentuje bo wiadomo kto powraca że będzie to stała radosna ekipa ja się najbardziej cieszę, że Elena powracał, naprawdę bardzo lubię tą postać, także no, w miarę sensownie to wszystko się przedstawiło, pokazali ten ulepszony system oświetlenia, który wygląda naprawdę bardzo fajnie Woda przy statku też była ok, chociaż ten, ten system oświetlenia właśnie, przepraszam, jeśli przypomina mi strasznie tego pierwszego Smintersela, jak, jak, jak się wszyscy jarali, jaki ten był super kiedyś. To właśnie tutaj te, a podobne do otoczenia miałem, miałem te, a te cienie, te te, te te jak lampy rzucały te światła, także to naprawdę fajnie, fajnie wyglądało. Tak, także to jest zdecydowanie jest po prostu in plus. Do tego jeszcze wszystkie, tak jak mówiłem, że woda wyglądała momentami fantastycznie, ale z kolei z drugiej strony momentami wygląda jak plastelina. Sam gameplay jak, sam gameplay jak to w Uncharted bardzo efektowny i efektywny i w ogóle i tak dalej, także podejrzewam, że nie ma co tutaj za dużo o tym gadać, po prostu trzeba poczekać na takie jakieś konkretniejsze doświadczenia, które nadejdą prawdopodobnie po prostu w listopadzie. No, Uncharted tak, Uncharted tam nic się nie... Ja, nie ja, ja, ja widzę że taką synergię, taką, jakby to powiedzieć, mm, ścieżka tej serii jest równoległa z tym, co pokazuje e, Mass Effect. Też Mass Effect trójka będzie podobny bardzo do dwójki z tego, co wygląda. Tak samo Uncharted 3 podobny do dwójki strasznie. No właśnie zabrałeś mi myśl, mam wrażenie, bo chciałem nawet to samo powiedzieć, że... Dlatego... Bardziej się eram nowym Tomb Raider'em, bo to jest coś nowego, troszkę taki do... reboot serii. Dokładnie A Dark... Uncharted wiemy czego się spodziewać, to będzie na pewno super gra, głównie podejrzewam będzie to hołd dla fanów serii i po prostu Naughty Dog zamierza dać swoim fanom to na co czekali. Po co psuć to, co jest już perfekcyjne, nie ma, prawda? Mi się tego nie da zepsuć, więc na pewno solidna produkcja. Ja w każdym razie w nią nie zagram, bo niestety nie mam PS3, dlatego się jaram bardziej Tomb Raiderem z tego powodu. Tak, już nie mam. No, ale dla tej chciałbym mieć właśnie playaka No, dobra. To, to co, to możemy przejść do następnego tytułu na naszej liście. Tak jak pokazali, oczywiście. A kolejny na liście jest Opór 3 zwanym też Resistansem. I tam jakoś tego gameplayu specjalnie dużo nie było, bo to się chyba wszystko zamknęło w 6 minutach, ale moim zdaniem jest to... Znaczy może inaczej, ja, ja bardzo lubię Resistansa i to, co pokazali, to dla mnie ma naprawdę bardzo fajną klimatykę, bardzo fajną pff, klimatykę. Nową modec robię. Tak. Nie, ma bardzo fajną stylistykę i fajny klimat. I ja tą grę tak podejrzewam, że kupię nawet na premierę, ponieważ poprzednie rezystanse lubię i tutaj ma być taka większa do mieszka jedynki, zresztą troszkę już widać. Tak, z, z tego co mówiłeś, to, będzie... to jedynka była fajna na singlu, a dwójka fajna na multi, no to może uda im się przyczeć. No właśnie tak, i... tak, tak, tak mam nadzieję, że to połączy w miarę jakoś, jakoś normalnie, chociaż Multi, multi w dwójce było na 64 graczy, tutaj ma być 16, tak? No zobaczymy, czy to ale wiesz co, tak naprawdę takie kompletne, taki rasowy competitive to mnie i tak nie obchodziło, a mi się bardzo po prostu Cooperative podobał w dwójce w ten sposób. No i graficznie gra też... Znaczy, tak. Ja, ja, ja właśnie czekałem na Resistence'a, ale po tym, co pokazali, jakoś tak, jakoś tak mój zapał opadł, jakoś tak nie, nie, nie. już to, Tomaszu? No, co się stało? Stwo? Nie wiem, jako, jakoś tak mi nie, nie, nie przypadło do gustu. Może, no, może takie poziomy właśnie wy, wybrali, że coś, nie wiem, jakoś tak dziwne. Mi się bardzo oglądało. podobało. A, ale A... te pukawki fajne są. Pokazane. No wiesz, no to jest wizytówka, tak? Przecież w jakie były zabawy ze Spliterem i, i to całą resztą Hailstormem. Także, Także dla tam... samych tych broni pewnie będzie, może ten warto kupić. Tak, dokładnie. To jest ostatnia część trylogii, czy coś takiego? E, znaczy, wiesz co, to jest niby tak, że tam już w dwójce, po dwójce można to było wszystko jakoś tam zakończyć, przynajmniej historię jednego bohatera, ale oni się jednak zastosowali do przedłużenia. Nie wiem, czy to było planowane jako trylogia od samego początku, ale zapowiada się całkiem nieźle i podejrzewam, że wejdą na tym dobrze Insomnie chce tak, Ja Nie, co prawda nie gram, ale podejrzewam, że nie będzie zbyt wielu spin-offów i teraz Insomniac zajmą się Overstrike'em. No możliwe. Dobra następnie była jakaś tam krótka pokazówka, która dzisiaj miała swoją premierę, czyli Infamous 2, ale nie wiem, czy w ogóle będziemy o tym mówić, bo chyba wszystko, co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane free, Gameplay 3D TV było, Mango, mango zakupy. Ale zaraz, zaraz, zaraz do tego wszystkiego dojdziemy, bo to mam to wszystko w kolejności także nie wyprzedzać tej ja faktu. Ja też mam w kolejności ale, ale 3D TV, free TV mam przed Infamousem napisane, może byłem tak zmęczony, że, że z, z, inaczej moja percepcja czasu została zaburzona. A, no dobra, nie wiem to skoro już przy tym jesteśmy, to tak naprawdę ten telewizor od Sony? ma kosztować? 500 dolców? Dokładnie, 49. Ile celowi? 24. No, to tak trochę mało ja, Ale wiecie, wiesz, to... sytuacja polega na tym, że tak naprawdę ten telewizor jest dosyć wyjątkowy z tego względu, że możesz mieć dwóch graczy na, na split screen na jednym ekranie, gdzie nie masz ekranu podzielonego. Zdaje się, Zdaję że właśnie... pół roku temu Sony mówiło właśnie o patencie na tą technologię. Więc Czyli to, to nie będzie... będzie split screen bez split screena. Tak, to będzie z screen bez, bez split-screena właśnie każdy będzie I miał multiscreen niż No i swoje okulary to... musi mieć tak samo niestety. Ale to wiesz, to nie jest już problem Zabawiamy, tak naprawdę. ja jedną parę okularów dodaję do zestawu. No ale wiesz, nikt nie powiedział, że to było... No chociaż w sumie, dobra, to trzeba zobaczyć, jak to się sprawuje w praniu tak naprawdę. Ja dalej jestem... technologia fajna, ale minie parę generacji sprzętu, kilka lat, to wtedy na pewno lepszą i będzie jeszcze to lepsza. To są pierwsze kroki prawda no, czego 24 cale trzeba... tak typowo taki eksperyment nie ja od razu Rzym zbudowano a nawet najdłuższy marsz zaczyna się od pierwszego kroku stare chińskie... Tutaj... Chińs... chińskie przysłowie jak nie wiesz co powiedzieć tak tak to powiedz stare chińskie przysłowie to, to no to no to już kończyliśmy o tym telewizorze to jest taki... telewizor że tam, powiem, tam w, a w zestawie będzie właśnie tak samo z ale z to wiesz i... no to i... będzie to... można kupić sam ten sam telewizor ale też będzie telewizor tam w zestawie z kablem hdmi z i z rezystancją trójką i gokul No i ten zestaw całkiem fajny, więc myślę, że jak ktoś Cztery 4 to... nie? Czyli. A takie 20, 24, cale to takie. No. To jest małe. To jest taki monitorek na biurko śmieszny raczej, aniżeli telewizor. Biegam ma... teraz na 19 i nie narzekam. To, no, to... gratuluję wow. serdecznie, Tomaszu. A później idziesz gdzieś do ludzi, gdzie jest duży telewizor, i mówisz, Boże, jaki tu jest alias Jaką grafika, no. no, dokładnie. No. No, no, ale to, a, ma, a małe telewizorki mają swoje, to jest, swoje plusy, także. Okej, okay, dobra. Mówimy coś, Infamous 2 chyba nie ma większego sensu, tak naprawdę. Wkrótce, wkrótce, ona na, no, no, na taką wyjdzie więc. niedługo, właśnie. Bo... Znaczy ona jutro ma premierę w Polsce, dzisiaj miała w Stanach, więc to tak. Po no. co mówić o takiej średniej grze? Żartuję. Nie powiedziałem, żeby ona była średnia, ale wiesz, tak po ograniu dema to już teraz hype troszkę opadł, więc nie ma co tutaj się zbytnio rozwodzić. E, dobra, następny był Med Medieval Quest. Czyli taka tam dosyć ciekawa gierka. To mnie ominęło, nie mam tego na liście. Ja tego nie widziałem, bo nie, zaległości. zaległości. A ja ja ja też przeskakiwałem właśnie, no przeskakiwałem trochę. Powiedz mi o czym to było, bo tam było tytułów dużo i ja nie kojarzę. Medieval Quest, znaczy czego to ma dotyczyć w ogóle? Medieval. Czy Medieval ten taki? Medieval. To, to jest, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, reanimacja tej serii z, ko z Kościotrupem? Mm -hmm. W głównej roli? Ja tego nie widziałem, jak ja kocham, kochałem te gry, one były hardcore, one były ciężkie na, na Play'aku pierwszym, świetne. To ja nie pamiętam tego, nie ja, przysnąć. Ja też, ja też ja nie kojarzę. Nie pamiętam, ja też tego nie pamiętam, a później czytam... Ja właśnie nie wymyśliłem nowej gry, bo wpisałem to aż w Google'ach z ciekawości i nie wiem, czy to mi się działo o czwartej rano w mojej głowie. Może to ty, ja, Piotrze, usnąłeś ja, ja, ja, i się przysniło Zaraz po infemusie mam wypisanego Starchołka. No to stary, to ze Starchołka to sobie zgrabnie tam przeskoczyłeś w ogóle. Bo to A jeszcze... co? co? Uh, uh, uh, uh, Dust 514. -ka. No to mam ma po, po Starhołku. Ojej, ja Jezu, Czy wy to, oglądaliście to, się tą samą konferencję? Nie ja wiem. Mo może ja ją od tyłu oglądałem. No matko słodka. Uh, dobra, no to powiemy coś o tym Starhołku. W takim razie ja jeszcze poszukam w internecie, że coś takiego jak Medi-Evil Quest istnieje. Konferencja. Ojej, no. Um, no, także co, co z tym Starhawkiem? Bo mnie tam jakoś tak za bardzo to, to nie obchodziło i chyba dlatego go nie zapisałem nawet. Mnie też nie, ale tam. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Tam... A nie mam, nie wymyśliłem tego. Jakiś koleś... Nie wymyśliłem tego, jest Medieval Moves. Jakiś tam coś, Quest, zaraz powiem. Chwilę, chwilę. A? Znowu oskarżą o niekompetencje. Trudno. Medieval Moves to się nazywa, konkretnie to się nazywa Deadmonds Quest. Um, to jest jakaś taka mieszanka według tej opisu pomiędzy Oblivionem a Punch Out i właśnie będzie można się bawić e, zarówno z perspektywy pierwszej jak i trzeciej osoby. Tak, mm. tak, tak, to już pamiętam tam się chodziło, właśnie się machało mieczem i tak dalej wszystko za pomocą co całkiem fajnie to wyglądało Kościo Kościotrupem się chodziło? Takim szkieletem? Mm -hmm. Znaczy, Moment. wiesz co? Nie pamiętam ale to nie jest Midi Evil, to nie jest to co było Aha, to jest coś co. a jak mówisz Oblivion, ale The Elder Scrolls a to jest w ogóle coś innego wobec tego No dobra, to w takim razie nevermind. E, to co jeszcze było Starhawk po drodze, tak? Starhawk, który raczej Tomasza masz wyglądał jak Master Chief i jakby pojazdy, które wyglądały jak Wartogi's z Halo, i jeszcze pistolety na wodę. No to w ogóle jakiś. No. Ale to, jeszcze raz zobaczcie moją minę, bo po prostu nie, ten, nie, nie, nie było tylko ten, ten, ten, ten filmik z tego, co pamiętam. No nie bardzo, nie bardzo. Mam no, tylko jakiś zwiastunik. No, także tam nie było. Ale tak to, jak Konat powiedział, bardzo, bardzo do podobne. Um, um, um, no to skoro mamy ze sobą, to jest Dust 514 teraz kolejny i moim zdaniem to jest naprawdę ciekawa propozycja. Ja najpierw myślałem, że to w ogóle będzie jakieś połączenie, że takie miałem pierwsze wrażenie, że gracze na PS3 będą strzelać, a gracze w IWA będą na przykład nosili konsekwencje tych strzelanek, tych bitew, no nie? Myślałem, że to znaczy będzie nie, to, no, w połączenie uni można... uniwersów. A to, to, to się, tak tak ma mieć się ma wyglądać? uniwersum IWA, ale pierwsze wrażenie, ta grafika, ten klimat zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. To bo coś, jakby to mogli przenieść na ekran telewizora, to mogłoby być naprawdę mocne. Mimo, że później już trochę ten trailer zrobił się taki oklepany. No cóż, co poradzić. Nie, w każdym razie ogólnie ten DAS 514 całkiem ciekawie się prezentuje i, i moim zdaniem jest to pozycja godna uwagi. Trzeba się Moim zdaniem przede wszystkim ze względu na klimat. tutaj. Tak, znaczy wiesz, mi, po prostu to jest takie nietypowe połączenie, że MMO z pecetów którego ja nigdy jakoś tak specjalnie... Tam nawet chyba miałem jakiś, jakiegoś triala ściągniętego ze Steam'a, no ale to nisza, nisza, o To nigdy tego tak naprawdę nie odpaliłem, ale ogólnie kosmos mnie potwornie pociąga i podejrzewam, że to może być naprawdę całkiem ciekawa gra. No. MM przed Dustin zapisanego z Sly Coopera. Mmm. No Sly Cooper to w ogóle gdzieś mi tutaj zaginął. Ale to mniejsza o hmm. to. Nie wiem, coś tu list. Nie, am, nie, a przepraszam, bo mi wywaliło w ogóle ten, ten wpis tatnika na telefonie. Najpierw ja o czymś mogłem zapomnieć. To właśnie są unikają. No tak, po by, no ile to... przed tym właśnie pokazali kolejną część Sly Coopera, że ma powrócić tak. w przyszłym roku. No, nowa gra. Tylko tak naprawdę, czy ktoś był tu zaskoczony? W sumie ja poniekąd, no. Ale wiesz no. co, mając, mając tu. Tą... Tą ilość przesłań dotyczących Sly'a, która była do tej pory, bo przecież pamiętamy, że i oni coś napominali i później na końcu tego Sly Collection coś było. Aha, no to jest. 1 i 2 były też przesłanki, bo tam w kinach było Now Playing, Sly 4, coś w tym stylu, także ja nie byłem specjalnie zdziwiony, ale fajnie. Ja po prostu został, nie mają pomysłu na trzeciego Infemusa, chcą odpocząć i wrócić do poprzedniej. Znaczy nie, nie wiesz, bo podejrzewam, że oni to robią teraz tak, jakby to ładnie powiedzieć, symultanicznie. I My, po myślisz? Po prostu... Myślisz, tak. że sakrym... tak? Tak samo do... Naughty Dog i Somniak, no i są jak mam moce przerobowe bo problem robi over ale te wszystkie ekskluzywy od playstation na playstation wychodzą bardzo bardzo regularnie ale po, powoli no tak jakby, jak, jakby te studia robią tylko jedną grę naraz czasami mi się wydaje On oh, no pewnie tak jest czasami, no ale to już, to już jest inna sprawa. Także, no w tym wypadku, akurat slajd, no trzeba zobaczyć coś więcej, no bo tak naprawdę zobaczyliśmy trailerek i, i nic poza tym, czyli trzeba poczekać na jakąś większą ilość informacji, jakieś gameplay sensowne, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, bo póki co to jest trudno się nawet wypowiadać. E, co masz następne na liście, Konradzie? Podaście Bioshock Infinite. Tak, Bioshock Infinite, to, to już teraz dalej moja Potencjal, lista będzie działała Potencjalnie gra targów, chociaż nie przynajmniej nie, Drugie nie, nie miejsce wydukuję. na konferencji Sony po Uncharted. Takie moje to znaczy, to. ja powiem, mhm. że mnie, mnie kompletnie Lewań zaskoczył, tak, z opuszczoną gardą ze względu O tak, o tym, o tym moglibyśmy powiedzieć I powiedział o tym, powiedział o tym mówię, no bo ja czułem zastosowanie dla muwa w tej grze jak zobaczyłem właśnie i Infinity w zeszłym roku i pomyślałem, że to naprawdę byłoby fajne ale w związku z tym, że zaczął psioczyć sobie pomyślałem, no to fajnie, sprawa przekreślona i tak dalej i nie wiem, czy Sony odpowiednio dużo dało im łapę, czy powiedziało, zróbcie to, bo nie wydamy w ogóle i, brrr, <coughs> i był problem I jak to widziałem w komentarze, w komentarze obok, na, na czacie, obok streamu, że Kevin Levin stał się jak to be believer, kiedy zobaczył worek pieniędzy od Sony. Tak, tak, dokładnie. Także no podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście ta mechanika rozgrywki dała się zaadaptować, tak jak on mówił, to z tego może być coś fajnego, ponieważ czuję naprawdę tą zabawę tymi, tymi plazmidami właśnie za pomocą muba i to może być fajny patent. A ja tam jak widziałem z... jednak bardziej bardziej czerwono, była czarnowłosa Elizabeth na poprzednich y, teaserach, trailerach i w ogóle inaczej wyglądała, więc nie wiem, albo to jest jej młodsza wersja jakaś poprzednia, albo coś ona u, ulegnie jakiejś przemianie na wskutek jakichś fizycznych, mitycznych mocy, albo nie wiem albo mnie po prostu ten świat... no? mnie ten świat jakoś bardziej jara niż Rapture mnie, ten, mnie, tak, samo. mnie tak, tak samo Naprawdę podoba mi się taki klimat Właśnie, no czekam na więcej Bo w sumie tam jak to się będzie obsługiwać Jakim kontrolerem To nie jest tak naprawdę ważne, myślę, że ta gra pokaże Swoją moc, jeśli chodzi o artystyczność, oprawy graficznej no to bez wątpienia tylko to żeby gameplay przecież... nie był tak nudny jak przynajmniej według mnie w poprzednich bajeszokach ale i, I Infinity jest bardzo bajeszokowy, to mogę powiedzieć Tak, Infinity jest bardzo bajeszokowy, jest bardzo fajny przede wszystkim Za, zakręc ale... zakręcony w ten skoro... oryginalny sposób tak, jest tak, bardzo oryginalny się... właśnie, kończąc na tym no. skoro już jesteśmy w tym miejscu, to wypadałoby też wspomnieć o tym, że Lewain napomknął, że coś dłubią nad nowym projektem na NGP Aha. E, tylko, że on nie został w ogóle ujawniony, nie wiadomo bliżej o co chodzi, i to chyba ma być uniwersum. Ja nie jestem pewien w tym momencie, bo pamiętajcie, że była trzecia trzydzieści, czy w tym stylu. E, w każdym razie właśnie on powiedział, że to ma być chyba jakiś, jakiś, co, jakieś uniwersum Bioshoka, właśnie przeniesione na NGP, spin-off tak zwany. Znaczy zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie zdziwimy się w sumie, gdyby po prostu Infinita przeportowali, mając do dyspozycji to, co tam mają. No, to już jest, to już jest inna sprawa. I, I co, i tak naprawdę potem nam się troszkę rozprył worek takich ekskluzywnych, różnych, dziwnych rzeczy. Star Trek. Coś tam ze Star Trek. Bo było, ale w, w pierwszej chwili dostaliśmy sobie. najpierw jakiś ekskluzywny tryb gry do Saints Row nowego, co nikogo A, nie obchodzi. No. No. Następnie pojawi się Star Trek. nie, bo jest taki ordynarny wobec słuchaczy, którzy są zajarani Saints Row 3, tak? Znaczy Piotr uważa, że, że jego tak. zdanie jest... Moim zdaniem wszystkich. tak raz się... O. Jak on mówi nikogo, o. to chodzi, chodzi mu o niego. No. Dobra, Dobra. E, kolejny na liście, tak jak Konrad wspomniał, jest Star Trek. I właśnie ma się pojawić jakaś gra, która będzie adaptacją tego, co się pojawi, czy prequelem do tego, co się pojawi w przyszłym roku w Kinach. O ile dobrze zrozumiałem, i właśnie też będzie wykorzystywało MUWA, przy czym nawet będzie jakiś tam specjalny move zrobiony w, obudorze, w obudowie tego Phasera ze Star, ze, ze ze Star Treka. Jakkolwiek A, to będzie średni, wyglądało średnio, ja Nie, ja w ogóle Star Treka nie lubię, także to. Ja też, nie, ja też nie. Sorry, winę tu. E, Konrad, czy Ciebie interesuje ta, ta informacja? Um, nie znam się na Star Treku, nie jestem fanem Star Treka. Ale Battlestar Galactica for the, for the win. <coughs> Um, Tomasza nie ma, więc się go nie zapytałem, bo on gdzieś tam poszedł, napisał, że zaraz wraca. Chyba, że już jest. Nie ma go, okej. Okay. Um, następnie zostało zapowiedziane, że SSX na PS3 dostanie ekskluzywny level, który jest e, tam, jakimś tam odtworzeniem góry Fuji, e, bazującym na, mapa, na mapach satelitarnych. Także no, to jest całkiem ciekawy patent. Ja i tak wiedziałem, że kupię SSX-a na, na PS3, więc jest to zdecydowanie fajny dodatek. Um, czy, czy ty się będziesz czuł pokrzywdzony, Robercie, w związku z tym? Nie, jakoś tak szczerze jeszcze... Ty ta moda na to, że dodajemy coś specyficznie tylko na jednej platformie już trwa od nie wiem, roku czy coś takiego i ani razu jeszcze nie byłem pokrzywdzony z tego tytułu i wątpię, że SSX coś zmieni w tym temacie. Naprawdę przeżyję wspaniałą grę bez e, jeżdżenia po górze Fuji. No dobra, niech ci będzie. Powiedzmy, że ci wierzę tym razem e, i dalej znowu była eksklusivy. No, to najbardziej syty, tak? I, i to, to, to był akurat fail, że Bugatti nie, Vey, Veyron pojawi się tylko w ra, w ranie na ps 3 no. To znaczy właśnie ma być tak, że dostaniemy dodatkowy dysk Blu-ray z, z samochodami, właśnie co on tam mówił, że pojawi się Bugatti Veyron, e, Super właśnie, Sport. Właśnie, ile tych samochodów? Tam kilka miało być, ledwo. Znaczy nie, to... chyba, chyba ogólnie ich będzie 16, tylko że on wymienił tylko kilka. Tylko dlaczego cała płyta do tego? To cała gra ile zajmuje, jeżeli samochody zajmują całą płytę? Nie wiem, będziemy musieli żonglować chyba w takim razie. Chyba, że. Cię gra na dwóch blu Pierwsza gra. Elektronicy zwątpili w PS Store i nie chcieli dawać kod kodu na. żeby sobie każdy ściągnął, tak? No to właśnie, to jest słuszna uwaga. No. Bolą okay. sobie wytłoczyć Blu-raya z 16 samochodami niż wrzucić to na PlayStation Store. No. <laughs> e, dobra, kolejne, co, co nadeszło. To było, były kolejne ekskluzji, powiedzmy w cudzysłowie. Oj straszny, ten właśnie mnie najbardziej zesmucił i Tak, i dodatek mogę do Dodatek do Battlefielda 3, gdzie w pudełku znajdziemy również Battlefield 1943 za darmo. No przecież to jest jakaś no. kapina no. po prostu. Jakby już nie mogli tak... dać zestawu map jakiegoś albo coś w tym stylu, to nie, to tego starocia dopierdzielili, który był już za darmo na jakimś etapie. To w, to w, to Ale... w, sumie, to w sumie dobrze, że nie będą... No. No, ale chyba Call of Duty, ma... ja nie wiem na jakiej platformie, ale też tam chyba dorzucali do Call of Duty, pamiętam, chyba Classic. No, nie, kiedy... do, do tego, do Medal of Honor dorzucali ten, A. dorzucali oryginał. Mm -hmm. czy, no właśnie. Więc to jest po prostu kontynuacja polityki. No kurczę, jak już ktoś chciał, to zagrał, nie? Bez sensu jest mieć Battlefielda trójkę i zamiast w, w, w Frostbite 2 sobie robić pożądaną rozwałkę, ja to nie, ja sobie pograł w Battlefield 1934. Tak, starocze, hura! Odejdź kod znajomemu może będzie się dało. Nie, na, też starość, to jeszcze to koło, arcade. będzie. Hmm. Także tak nie ułamiesz kawałka Blu-ray, albo to byłoby trudne. Dobra. E, następnie chyba tam na scenie się już pojawił Kaz, Kaz, Kaz nasz wspaniały, Kazuo, czy jakkolwiek tej jego pełne imię, brzmi nieważne. Tylko, w każdym razie pan Hirai zapowiedział te wspaniałe PS Suite na Androidach, gdzie będziemy mogli się bawić tam ze swoimi znajomymi i sprawdzać trofea. O ile się nie mylę, to już działa, bo ja mam jakąś aplikację PlayStation na telefonie, a to jest inna sprawa. Także to też pomijamy, tak opuszczamy na to lekko kurtynę milczenia i tyle, bo to nie ma większego sensu jakoś rozprawiać ten temat. No i później pojawiło się NGP. Powitajmy. PlayStation Vita. Od, tego, od teraz musimy się przestawić, już teraz na Shorcie Nie używamy nazwy da. NGP, tylko PlayStation Vita. Tak, nie mówiłem, nie ale... mówimy Project Cafe, tak samo nie mówimy Project Cafe. Dobrze, Project Cafe już... jeszcze mówimy, bo, bo jeszcze nie doszliśmy do prezentacji na Shorcie, Także jeszcze mówimy Project tym Cafe. W każdym razie właśnie a propos tego, to wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam błąd, który zrobił Microsoft, jeżeli chodzi o Kinecta, bo Natal brzmi milion razy lepiej niż Kinect. Znaczy... Tak samo, Wiesz, NGP GPS niż jeżeli, jeżeli mamy tak off-topować, to ja uważam, że Natal był fajnym, takim badasową nie, niemal nazwą, ale w ogóle nie pasującą marketingową, bo to jest takie, to jest imię praktycznie, a nie możesz imion umieszczać jako nazw sprzętu. Nie, to, jest, jest... to w ogóle nie pasuje. To jest, A to nie o to się, chodzi. Słuchajcie, są targi, e, są targi E3, mamy jeden sprzęt, trzeba podtrzymać hype w ciągu roku dwa razy na targach. W związku z tym, na jednym się mówi, że będzie Project Natal, na drugim się, na się ogłasza rok później, że będzie to Kinect i ludzie są zajarani. To jest marketingowe podejście po to, żeby podtrzymać hype i właśnie ta zmiana miała na celu zajaranie na nowe z już, tym sprzętem. To już jest dyskusja sprzed roku praktycznie, więc możemy tak, teraz do jasne. wity przejść. A w każdym razie witam moim zdaniem akurat jest bardzo nietrafioną i słabą nazwą i już zresztą się, się na szorcie. Bo możemy się zastanawiać, czy, czy jakakolwiek zmiana nazwy... Bo nazwy kodowe generalnie są fajne. Nawet to NGP już było dość ciekawe. To była idealna nazwa kodowa, to może być. Już Project Cafe też, bo nawet takie po, dość poważne, um, do, do czego przejdziemy później. Tylko Wita, Wita. No nie wiem, czy to kwestia tego, że kurczę, że trzeba się przestawić na jedną nazwę, ale jakoś nie czuję tego. Oczywiście się wszyscy przyzwyczaimy, ale jakoś tego nie czuję, że pogramy na Wicie, nie? Wolałbym PSP2 już na To mówić chyba. No tak, zdecydowanie. Tu ja się zgodzę. Zrobimy sprzeciw. Konsolowiec zrobi bojkot, liberum veto i mówimy N NGP albo PSP 2. Właśnie największy dla mnie jest włączony, że mieli już fajną nazwę, PSP, która się przyjęła, która duża świadomość wśród graczy i nie ma... E, Oni jakieś... tak jakby... Oni nie jakby... wiem, oni wiesz, uznali... co? przepraszam, tylko o... do oni tak jakby uznali, że PlayStation Portable 2 będzie przyniał gorzej niż 3DS. No, to tak jak z Xboxem, który musiał przyjąć inny numerek, bo nie chciał być gorszy w stosunku do PlayStation. Chciał na Xbox tak tą numerację, ale wiesz tak. co mi się wydaje? Może to jest nadinterpretacja, ale że Sony przyznaje się, że pl nazwa PlayStation Portable kojarzy się z Failem i chce od niej odejść. Mhm. Mm No. no dobra. I marka PlayStation, to, to było niemożliwe, żeby od niej odejść, prawda? To jest ustalone dla ich konsol do grania przenośnych czy stacjonarnych, ale PlayStation Portable 2, to, by było, to mogłoby się kojarzyć, może ktoś uznał, że to się źle kojarzy, że to się kojarzy z czymś, co nie wypaliło, co nie wyszło i chcieli nadać nową nazwę. To miał być taki symbol odejścia od poprzedniej filozofii. Tak naprawdę sprzęt jest tylko nieco lepszym sprzętem z nieco lepszą grafiką i drugim analogiem, więc jest oczywiste rozwinięcie poprzedniej konsoli, więc takie po prostu dwójka, a oni jednak poszli w całkiem nową nazwę. Okej, dobra, to myślę, że możemy zamknąć temat nazw przynajmniej na chwilę i przejść do tego, co oni wczoraj zademonstrowali w związku właśnie z PSV. O, temat nazwy jeszcze wróci. Dobra, nie spojrzę, słuchatko. Jezus Maria, no gorzej jak z dzieckiem. Um, także myślę, że możemy spokojnie zacząć od Uncharted, uh, tego, tego nowego, bo jak to się nazywało, Golden, Golden nie, nie. Abyss. Golden Abyss. Złota odchłań, złota przepaść Tak, coś w tym stylu. W każdym razie właśnie mamy Uncharted, Golden Abyss, które wygląda jak na mój gust absolutnie obłędnie. Jeżeli chodzi właśnie o sprzęt kieszonkowy Bo jest to po prostu Uncharted, który został Skompresowany na 5 cali I jeżeli chodzi, znaczy może inaczej nie pokazywali te różne feature gameplayowe że, że sobie przesuwamy palcem i Drake tam idzie Tak jak mu każemy, to jest dla mnie takie trochę uproszczenie Po prostu, bo ja nie zrezygnuję z kontroli Na, na zasadzie analoga i przeskakiwania sobie spokojnie Z jednego na drugi, bo nie chodzi o to Żeby dążyć do, do automatyzacji, to jest jakaś paranoja Moim zdaniem, ale ogólnie rzecz biorąc Kieszonkowy Uncharted, ja jestem zdecydowanie na tak I czekam aż to wyjdzie, mam nadzieję, że to będzie tytuł startowy no. ja, jest, ja stwierdzam tak. Także um, mając 5 minut w kolejce gdzieś tam w poczekalni no na zagranie, na, na szybkiego, to nim włączę takie Uncharted, nim mi się załaduje, pojawi title screen, yy, gra mi się wczyta, to minie akurat 5 minut i będę się wyłączać, więc mnie bardziej... No po prostu będziesz, będziesz usypiał konsolę, tak jak się przecież robiło ja, to ja, ja akurat to inaczej trochę widzę, jako, że nie, nie będziesz woził na przykład gdzieś, jak wyjeżdżasz do innego miasta i tak dalej, w hotelu powiedzmy zostajesz, no i co? I przecież nie przewieziesz, że są ple, plejaka, więc taka ja prześna konsola to jest jakby przenośna stacjonarka dla mnie. Właśnie wydaje mi się, że to jest mało na konsola i zdecydowana większość graczy będzie grać to w domu. Ty też no nie, będę ale mi to nie przeszkadza na przykład, że będę grał też w, to, w domu, bo, bo to jest coś innego, mała odskocznia. Um, co ja chciałem powiedzieć, że akurat nie czuję tego aspektu do, do, ekranu dotykowego w Uncharted, bo wydaje mi się, że wszystko będzie po prostu robione wolniej. Jak, jak bardzo chcę się otworzyć i uwierzyć, że ta technologia dotykowa, ruchowa jest fajna, to jeszcze nie teraz. Może za jakieś pięć lat to będzie fajnie zrobione, ale teraz to jest coś, co po prostu spowolni rozgrywkę. A przepraszam, że zrobię hardware'owe off-top w końcu. Ile mm -hmm. ma być ramu w tym PlayStation? Nie, Windows? nie wiemy. Nic, nic nie mówili. Została opublikowana oficjalna specyfikacja tego sprzętu, a o ramię nie ma ani słowa. No właśnie. Zobaczmy. No, oni chyba no, jeszcze tak. sami do końca nie wiedzą. Nie no, w touchstwie fajnie, że jest, bo to daje dużo możliwości gameplayu. Natomiast uważam, że ten touchpad z tyłu to jest już tro trochę przekombinowanie. Znaczy wiesz, to, mi się to wydaje, to że to jest, jest, zmiarne, jest, zmiarne jest instytut, jeżeli hmm. chodzi o brak triggerów R2 i L2. To Ale wiesz, że to, wie, to, wie, to, to będzie wolniejsze wolniejszy od Trigera. To znaczy ja uważam, że, że, że dotykowy ekran może ci właśnie... No bo powiedzmy, że funkcję Trigera wezmą bampery. Funkcję bamperów weźmie na przykład Y i... Tw. kurczę, nie ma y Trójkąt i kwadrat. A no to będziesz przeładował, powiedzmy, ale to dotykając wiesz, to, to, to ekranu. Tak, tak, tak. Bądź co, bądź brakuje dwóch guzików. I no co, albo pod analogami to bierzemy, albo no. Nie, R3... R3 i L3 mają też swoje funkcje w tych grach, więc podejrzewam, że to kompletnie odpada. Nie wiem, jak oni to rozwiążą, ale no, mam nadzieję, że nie będzie się czuło tego braku dwóch analogów, bo to dla mnie była też jedna z większych bolączek PSP. I naprawdę, jak patrzę, co on robił z tym sprzętem, tak nie do końca jestem zadowolony. Znaczy tak, bo i tak PlayStation daje już. Niesamowicie dużo różnych rodzajów gry, bo mamy po pierwsze dwa analogi, mamy żyroskop, mamy ekran dotykowy i jeszcze ten touchpad po prostu wydaje mi się, że no to, o to jedno... Pół godziny na pracy baterii No to już inna sprawa, tak naprawdę jeśli większość graczy będzie grać w domu, no to sobie podłączyć do zasilacza a może dadzą taką fajną stację dokującą, jak 3DS daje. Mam nadzieję, że będzie wymienna bateria Oj, przepraszam. No nic, dobra to wróćmy do gier, bo tak... Tak, trochę... wróćmy do gier właśnie po tym Uncharted pojawiło się coś, co nazywa się Ruin i wykorzystuje też między innymi ten sam koncept, który Kojima ostatnio sobie wykombinował. <śmiech> to jest to, co Kolej zamiast powiedzieć PS3 powiedział PC, albo był zdenerwowany. Szkoda mi go było, bo fajny koncept mieli na tą grę. Nie, ale no po... właśnie chodzi o to, że będziemy sobie mogli grać w to samo, dokładnie na, na PSV i na PS3, gra się nazywa Ruin i to jest taki rzut izometryczny Chodzimy sobie i zabijamy potworki, zasadniczo rzecz biorąc. Nie wiem, jakoś tak gameplayowo nie wygląda to zbyt rewolucyjnie, szczególnie, że facet tam, no tak powiedzmy sobie szczerze, że jakoś za bardzo się nie starał, bo tam widać było cały czas powtarzalność ruchów, ale to jest inna kwestia, bo to jest cały czas work in progress, jak to oni podkreślali. Można, właśnie... się, można się zastanawiać, czy to jest W ogóle produkcja, którą warto pokazywać W, tak, w takim formacie na, na, na głównym show No cóż um, Ale co by to wyglądało tak jak ulepszone No no wiesz, skrzywanie Diablo z Torchlightem W takiej lekkiej stylistyce może coś z tego ciekawego wyjść hmm. no, Dobra e, Następnie co? Następnie nam się pojawiło e, Mod Nation Racers na NGP Które tak naprawdę było Podejrzewam, że sama rozgrywka, jeżeli chodzi o wyścigi Kompletnie się nie zmieni i Będziemy dalej mieli dokładnie to samo, co było jeżeli zachowają poziom trudności to będzie fajnie bo ta gra naprawdę momentami potrafiła dać w kość ale te wykorzystanie touch screenu i touchpadu tylnego w momencie kiedy tworzymy trasę moim zdaniem jest naprawdę fajnym patentem tylko że właśnie to się będzie ograniczało takich niuansów w niektórych grach a tak naprawdę przez większość czasu będzie to kompletnie bezużyteczne i o ile ModNation fajnie to utylizuje podejrzewam, że dla całej reszty gier to będzie no po prostu porażka. Nie, nie grałem nie wypowiem się. Nie no, no, grałem w jedynkę i, i nawet nie oglądałem bo, bo nadgoniłem, przewinąłem sobie w tym momencie Okej, okay, ważne, ważne info jest w każdym razie takie że właśnie wszystkie trasy, które zostały stworzone do tej pory na PS3, jeżeli chodzi o ModNation Racers, będą kompatybilne z tym, co dostaniemy na PSV 100 grą także no jest, jest taki całkiem fajny koncept całkiem ten most pomiędzy PS3 a PSV, widać, że nam się buduje całkiem silny i, i, i co do tego właśnie oczywiście jeszcze dochodzi Wipeout, gdzie będziemy mogli sobie grać w trybie, w trybie competitive pomiędzy właśnie dwoma konsolami i ta, ta gra ma być też na start konsoli, więc no... Nie, więc, dla mnie to jest system seller. Więc jest fajnie, jeżeli chodzi o Wipeout, Zobra, tam za dużo jego nam nie pokazali, bo to było tam raptem jakiś urywek z gameplayu, ale całość wyglądała no, naprawdę dobrze, nie można się oszukiwać. Bo jest tak, to jest że... idealna gra no, na tą platformę. Naprawdę. Ogóle... Wipeout, ja chcę oglądać. Widać było, ogóle... że oni przede wszystkim się zajęli tym, tym sterowaniem dosyć dobrze, bo można właśnie i wychyłami sobie kierować tej konsoli i... i ale ten. w Wipeoutcie to, to, to jest niemożliwe, żeby tak szybką grę, tak precyzyjną grę dobrze sterować przez wychylenia, które to są, praktycznie w systemie zero-jedynkowym niemal działają, więc wychylę się Ale wiesz, się, PlayStation wychylenia. jednak ma żyroskopy, nie, nie akcelerometr, który jest mniej dokładnie, mm -hmm. tylko żyroskopy, więc ja wierzę, że znaczy, ja, się wypowiem, ja się wypowiem tak, że ja grałem bardzo dużo w wipeout'a HD e, za pomocą triggerów, czyli tylko używając hamulców aerodynamicznych, jeżeli chodzi o tę grę, to może nie być to samo, ale naprawdę w ten sposób da się grać, I podejrzewam, że jeżeli ten żyroskop wbudowany w, NG, w PSV przepraszam, będzie wystarczająco, wystarczająco dokładny, to nie widzę tak naprawdę przeszkód, żeby to nie zadziałało. I co, i kolejną grą na naszej liście nie wiem, w ogóle, ale to zaraz do tego przejdziemy jak, jak skomentujemy już. Kolejną grą na liście jest Little Big Planet na PlayStation Vita, czyli kolejny hit, kolejny... Naj, Najbardziej z tego podobał mi się ten obrazek, ten taki ala ala, z Kaplicy Sykstyńskiej. Aha, tak, tak gdzie jest Sackboy i ręka jakiegoś człowieka. W każdym razie właśnie LBP, no cóż, jest fajnie na pewno pokazana ta interakcja ze światem, no bo jak wiemy, tam jest właśnie taka forma planet, którymi, pomiędzy którymi się poruszamy i obracamy. I tutaj ta, ten touchscreen jest całkiem spoko wykorzystywany. Do tego też kreacja poziomów jest troszkę, troszkę inaczej skonstruowana, co mi się też bardzo podoba. I właśnie to jest gra, która zdecydowanie pasuje na, na PSV. Także, no nie wiem, ja podejrzewałem, że tego sprawdza nie kupię, ponieważ mi ta cała idea Play Creator tak nie bardzo rusza. Aczkolwiek, no, sam koncept na przynajmniej na tym gameplayu, który był wczoraj pokazany, wygląda bardzo fajnie. Czy ja mhm. wiem? O, Tomasz wrócił. Tomaszu, to, ale ty już tak nie oglądałeś. Witamy Cię, Tomasz. Ponownie. Czy ja wiem? Nie oglądałem dzisiaj, żeby, żeby nadrobić zaległości, ale Aha. nie wiem, takie, takie przesuwanie apaluchem po, po ekranie i potem wracanie do przycisków tak trochę miesięcznie. Okej, okay, dobra. Um, I co? I następnie pojawiło się, pojawiło się na scenie przedstawicielstwo e, Boże, skąd oni byli z Konami? Nieważne, no w każdym razie co pokazali to jest Street Fighter Cross Tekken na, na PlayStation Vita, czyli mm -hmm. całkiem, całkiem fajnie wyglądająca biatyka i do tego oczywiście ta platforma dostanie ekskluzywnie chociaż nie wiem czy na PS3, zresztą tego nie będzie postać cola z Infamous e, z Niesławnego, przepraszam. Wow, w ogóle, no. bo to jest tak, że Street Fighter X e, Cross Tekken to jest... E... Gra na, na mechanice Street Fighter'a, do której dodali, dodali też postacie z Tekkena, tak? Tak. A Tekken, właśnie, ja się zawsze tę gubię. No. Ja tak a Tekken, Tekken Cross Street Fighter to jest gra na mechanice Tekkena, do której dodali postaci, Dużą, postaci z, z Street Fighter'a. No. tak? No, to gra, która jest pierwsza w tytule, to jej mechanika jest kluczowa. No, jest dominująca w, te, w tej ja grze. No myślę, że biotyki się sprawdzą. Uważam, że Tekken był jedną z najlepszych gier na PSP. To dlaczego właśnie Street Fighter versus no Tekken nie miałby być fajny połączenie na Połączenie tak wielkich dwóch marek. M może się sprawdzić. No ale ja wolę bardziej te, Tekena. Też wolę bardziej Tekena. Tak. Ale podobno Tekken Cross y, Street Fighter jest dopiero na początku pracy. Czy tam jeszcze się nawet nie zaczęły. Tak, także to jakieś takie pojedyncze są. E, dobra, no i co? I tak naprawdę wypadałoby jeszcze tylko powiedzieć, co tam się, co tam się pojawiło z line-upu. Bo wiesz, na koniec był trailer, ja tam wypisałem, co prawda, trzy gry, ale znalazłem już pełen line-up gier, które są potwierdzone dla, dla PSV. Sprawda nie wiadomo, czy one wyjdą na start, bo to jest naprawdę pokaźna lista. Ale tak lecąc po łebkach po kolei, co wyjdzie na tą konsolę. Uh, to lista jest takie fajna, to, to jest tak Uncharted, Golden Abyss oczywiście Resistance, zone. Uh, Real Fighters to jest bardzo ciekawa pozycja która wykorzystuje kamerę i tak naprawdę można się byli z kimś w własnym ogródku to jest fajna sprawa Call of Duty, lumines Sonic Generations uh, Blast Blue, Continuum Shift Plus Do tego Mortal Kombat, Silent Hill Book of Memories, Pro Evolution Soccer 12 dla wielbicieli piłki nożnej, F1 2011, FIFA 12, Wipeout 2048, uh, Little Big Planet, Dynasty Warriors, Bioshock, Street Fighter and Cross Tekken, to mówiliśmy, ModNation Racers, Virtua Tennis 4, Ridge Racer, uh, dwa tytuły z Oddworlda, Gravity, Dust właśnie 514, też na to wychodzi Do 2. Moment, moment, Dust wychodzi gdzieś na NGP? Tak, Ty to lineup Na się NG... nie wiemy, co to już NGP. Na N... Dobra, na NGP taki świetny line-up jest, to jest po prostu... To jest właśnie to, i jeszcze do tego jest jakiś właśnie Shinobi, znaczy może znaczy, jest Shinobi do dwójka i Rugby Challenge, to są wszystkie potwierdzone już produkcje. Ale to o... są te, które w produkcji nie są launch titles, tylko... Nie, nie, nie wiadomo, które z nich są ewentualnie, ale wiadomo, że one wszystkie są w produkcji, to nie wyczytałem całej listy, bo pominąłem pierdoły typu Top Darts albo Mr. Inkjet, czymkolwiek ale to jest, I zaraz i tak się jakiś czy słuchacz oburzy, o że, że powiedziałeś pierdoły. Um, jeżeli, i, i, um, jestem zainteresowany w sumie tylko dwoma grami z tego line-upu, ale, ale cały ten zbiór pokazuje, że Sony oni nieco poważniej. Ja, ja czekam tak. Czekam jak wyjdzie Resident i czekam jak wyjdzie Metal Gear Solid na to. Ja tylko powiem tak, no sukcesem dla tej platformy to się okaże, czy będzie stała podaż gier, no bo w sumie PlayStation Portable miało swoje wzloty i upadki tak naprawdę. Kiedy wychodziło coś fajnego od Sony, no to wszyscy się jarali PSP, potem było długi czas, że nie było w co na to grać i, i się konsolki kurzyły, więc na razie to wygląda bardzo imponująco, ale to kolejne no, no, lata zadecydują. Kolejne lata co decydują o sukcesie moim zdaniem. Trzeba zobaczyć, jak to się sprawdzi w praniu, co z gier rzeczywiście wyjdzie i jak szybko one wyjdą może w ten sposób. Mm. I na koniec jeszcze wypadałoby wspomnieć o cenach, które tak naprawdę no, dla niektórych były zaskoczeniem, dla innych nie, ale podejrzewam, że nie są takie straszne z drugiej strony. To ponieważ... są w pełni akceptowalne. Jakby były e... lepsze gry, to mogłem to nawet na premierę kupić. Ja na pewno to kupię na premierę. Na ja powiem, że jestem roku. zaskoczony, co, no, co prawda, mówiłem już właśnie w zeszłym tygodniu na Dobra, sierp, ale że... To może że... powiemy, zanim zanim zaczniemy no, gadać no, o cenach, jakie one są. Więc wersja, sobie. która będzie miała tylko i wyłącznie. Czyli będzie miała 3G, e, kosztuje 249 dolarów. Czyli, mm. czyli 249 euro, ludzie. Tak, oczywiście, Ale bo ma... to jest cudowny przelicznik, po prostu, Głównie i Europa się... musi dostać w dupę, jak żeby inaczej. Natomiast Uciekujemy wersja biurokracji Unii Europejskiej. Tak, natomiast wersja z, z dodatkowo z 3G będzie kosztowała 299 dolców i 299 euro. Podejrzewam, że u mnie będzie kosztowała dokładnie tyle, co nowy Xbox Slim na przykład. Nie, była cena dla Wielkiej Brytanii, ona chyba kosztowała 240 funtów. Co? Ja obstawiam. Taki przelicznik z, z dolarów na funty? Cholera, to jak nie będzie blokady regionalnej, najlepiej będzie sprowadzić ze stanu chyba. Ja obstawiam, że w Polsce, bo jednak najbardziej nas Polska interesuje, to będzie 1399 prawdopodobnie. Nie, ja bym stawił, że 1000 zł jednak, wiesz, będzie. Ja, ja, wie, że... ja stawiam, że nie więcej niż 1200, ale no. tyś, blisko 1050 000. Ale nie, ja mówię o tej najbogatszej wersji 1390. Znaczy no, w zasadzie możemy rozważyć tylko tą najbogatszą, no bo ja, po co kupować coś u, uboższego. Ale to jest bardzo pozytywne skoczenie, no bo zobaczcie PlayStation, e, znaczy Sony w ten telefon, który, jak się nazywa ten telefon, który... Xperia opaże, Play. Jako, no właśnie, Sony Xperia Play kosztuje 2200 zł, prawda? <śmienicza> Więc w porównaniu to naprawdę wychodzi fajnie. W ogóle wszystkie smartfony na premierę kosztują po 2000, a tutaj mamy dużo mocniejszy sprzęt, ekran OLEDowy. Jak ktoś, ktoś powie, że, że telefon może być konsolą, to uduszę. No, po prostu, no ale po prostu chodzi mi o to, że przy tej całej technologii, którą wpakowali, no to cena moim zdaniem jest atrakcyjna. Wiadomo, że ktoś będzie marudził, że e, konsola przenośna kosztuje tyle samo co stacjonarna, to co pograma stacjonarnej. No pewnie jak ktoś cena, no, tylko że te platformy są już kilka lat na rynku, zdążyły żeby stanieć mniej więcej o połowę. Także i, i na pewno przyjdzie jeszcze czas, żeby Vita staniała. A, bo jak stanie, to będzie po prostu, jak ktoś tego nie kupi, to musi być chory, żeby takiego taniego sprzętu nie kupić. Bo e, a a przecież, nie wiem czy pamiętacie, ale PlayStation e, Portable na premierę też kosztował chyba powyżej 1000 zł. No, kosztował powyżej tysiąca złotych. W, no, w związku z tym, tak naprawdę... Przy tym przepaści technologicznej to uważam, że y, jednak PlayStation Vita jest mocniejszą konsolą na dzień dzisiejszy niż wtedy było PlayStation Portable, więc mm -hmm. naprawdę Mi się no, podoba. Tak, ja się zgodzę, a przede wszystkim co mi się bardzo podoba, to jest fakt, że NGP, PSV sprawiło, że 3DS w tym momencie wygląda jak jakiś relikt przeszłości tak naprawdę i z tym no całym nie 3D się nie zgodzę się do końca, ale zobaczymy. Wszystko lineup. no bo tak, no bo w chwili premiery, znaczy tak, ja sobie tak wyobrażam, jak to wyglądało w kwadrze Sony, kiedy rozważali po, po kilka miesięcy po premierze, co robić z PSP, że no nie za dobrze się sprzedaje ten system, myślę, że będzie się lepiej sprzedawał. Wypuścimy jedną grę i zobaczymy. Jak się będzie lepiej sprzedawać, to inwestujemy pieniądze. I tak wiesz, tak nieśmiało, nieśmiało i to, i to brak zdecydowania ostatecznie pogrzebał. Znaczy no, Sprzedał się oczywiście, zarobili na tym, ale nie był takim sukcesem, jakim powinien być. No i jak przy PS Vita nie będzie zdecydowanej, grubej kasy tam wpompowanej, to system umrze. Tym bardziej, że rynek handheldów hand podupada z roku na rok. Tak. Czy, ja czy taka aż podupada? Znaczy, Nintendo jest mm, niemal monopolistą. No nie powiedziałbym, w Japonii lepiej się sprzedaje właśnie PSP. To jest, Dokładnie. Taki... Ale gdzieś w Japonii, jeden kraj. A... Nie, ale tak naprawdę moim zdaniem właśnie oni popatrzyli, że przy niskiej cenie PlayStation Portable się dobrze sprzedaje, w związku z czym postanowili jednak może yy, trochę obniżyć cenę sprzętu i będą starali się głównie yy, zarabiać na grach, a jeśli zmieniają model biznesowy no to muszą tych gier wydać dużo żeby dużo zarobić, więc to będzie lepiej na pewno dla nas i dla graczy No może na pewno z, na z nadzieją pe można z pełnym nadziei wzrokiem wypatrywać PS O, już się przestawiłem No ładny Ch ładny. Czy nie? Tak mi brzmi, jak, jak jakiś samochód dla... Witaminka. Będą, ja będę ją nazywać witaminką. Ja będę po prostu PSW i Ciele, bo to będzie, będzie dla mnie prostsze. Um, ale taka jeszcze dosyć smutna informacja, ponieważ wczoraj Treton powiedział, że możemy się spodziewać startu um, na, na całym świecie w tym samym czasie, natomiast tutaj właśnie dotarłem do informacji, jakoby Treton później powiedział, uh, że właśnie znaczy to już nie wiem skąd to w ogóle jest informacja w każdym razie info jest takie, że my dopiero jako Europejczycy i Amerykanie dostaniemy konsolę w marcu, a do tej pory będzie tylko w Japonii nie jest, nie jest źle i tak przy nawale tych gier, które wychodzą na Xboxa i PS3 to nie będzie nas stać na tą wite po prostu dobra, ale jeszcze, jeszcze szybkie, szybkie info dotyczące konferencji Sony właśnie uh, ponieważ po konferencji już Gio of Kylie pytał jeszcze Tretona a propos Agenta, tej, tej wspaniałej gry od Rockstar Games, która ma po prostu wyjść na PS3 została zapowiedziana 100 lat temu i od tej pory nie słyszeliśmy o niej kompletnie nic. No właśnie, co um, z tym agentem? Dreton powiedział, że agent dalej jest w trakcie procesu developmentu, ale nie jest pewien, czy, skończył, czy się, się skończy ta przygoda z ekskluzywnością tak, jak oni zamierzają. Czyli być może trafi też na Xbox, i podzieli los War, który też miał być ekskluzywem, a ja wiem jak to się skończyło. A w ogóle chciałem zapytać, ja to Jacka Turtona za bardzo nie widziałem, nigdy nie interesowałem się jego osobą. On zawsze jest, był taki, taki skulony, jest i skromny, jak na tych. czemu tak, jak na, tej, na tym show Sony, czy on po prostu kazał się. On zawsze być... taki jest. On zawsze taki jest, aha. Ja tylko jego idiotyczne wypowiedzi na Twitterze i myślałem, że gorzej się zaprezentuje. Dobra, i drugie info, które jest chyba znacznie bardziej ważne z naszego punktu widzenia, to jest to, że ko kojarzycie ten trailer który wczoraj się pojawił odnośnie Battlefielda trójki. Że... <śmiech> tak, właśnie, tylko problem polega na tym, że dzisiaj trafiłem na, na materiał, e, który analizuje ten trailer. I tam jest taka, sprytna, sprytna ramka na dole po prawej stronie tego trailera, gdzie jest napisane, z jakiej platformy pochodzi gameplay. I No ja to czas... dzisiaj zaważyłem. Tak, from tak. from NASA, nasa computers? Nie, cały czas jest, że PC gameplay, ale w ciągu w... są dwie sekwencje, kiedy zmienia się na PS trójkę. O i wygląda I to... to jak? Czy to czasami nie oznacza, że na PS3 ta gra rzeczywiście będzie wyglądała tak, jak, tak, jak powinna A, wyglądać? Czy, czyli to są sekwencje takie dorównujące PC-towi, tak? tak? Tak, chodzi o to, że to było zmontowane w jeden trailer i oglądając na prezentacji, bo to było, dodajmy, nie na tej prezentacji, gdzie 11 minut jechał czołg i nic się nie działo, tak, tak, tylko, tylko to na było... trailerze nic się de się facto... nie działo, wiesz, zaraz fani ci powiedzą, że tam może adrenaliny się przelało. Zręcie buty do w takim w razie i w... naciskajcie se WSAD. No, to było nudny, nudna prezentacja. W każdym razie To był trailer Frostbite 2, czyli silnika, który napędza Battlefield 3. Który... Sorry, że cię przerwałem, myślałem, że, to jest to, że, że pokażą grę, a pokazali mi silnik graficzny. No i no w każdym razie na prezentacji tego silnika, półtorej minuty, wszyscy się jaraliśmy, ale każdy myślał, o to PC-ty, a jednak tam była wleczona PS3 i nikt nie zauważył. Pytanie, czy to przez wątpliwe jakości stream, czy faktycznie? No i co z Xboxem, ja się pytam. I... A, dobra. Nie trudno powiedzieć, że no w każdym razie właśnie zostały przeplecione te dwie sekwencje z ps 3 wygląda wyglądają całkiem nieźle, także mam nadzieję, że rzeczywiście ta gra tak będzie wyglądała na PS3. Tu Battlefield jeszcze za chwilę wrócimy. I że tak leko zespoiluje nie tylko na PS3 i Xboxie. Tak, i tak dokładnie. Dobra, ludzie, Jezus Maria, bo tutaj naprawdę wybiegacie przed Ciebie tak, że aż głowa zaczyna mnie boleć. Przyszłość. I na sam koniec tego, tego wspaniałego tego shorta podsumującego tą konferencję Sony wypadało powiedzieć, że dzisiaj Dostaniemy kolejny update do GT5, który nie zmieni absolutnie nic, ale to się nie liczy, bo dzisiaj jest kolejny update, więc będziemy mogli się popatrzeć na ten wspaniały hit, jaki oferuje PlayStation, którym jest zielony pasek postępu. Dzisiaj dostajemy też kolejny update do motion, motion gamingu. Jezus Maria, dobra, kończymy to ostatnio, bo widzę, że temu zaraz coś wyskoczy po prostu ze spodni i bynajmniej nie będzie tu męski członek, a inna konsola. Um, To kończymy w takim razie. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Jak będziemy mówili o firmie hydraulika i innych tego do podziwnych rzeczy. O tak. Tata. Ta. Cześć i na razie. It's a me, Mario. Jezus Maria. No. Jezus, Jezus Mario. Mario.